Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki, w dzisiejszym odcinku kolejna gra z naszej półki, będą mówić dla was Marzena i Paweł Kajakowie, a gra, o której rozmawiamy to dotychczas Orleon, a już niedługo Orlean. Zgadza się, Le, tak, jeszcze przez kilka dni na platformie Wspieram To trwa kampania mająca na celu ufundowanie polskiej edycji Orlion i odpowiada za to wydawnictwo Baldar. W tej chwili gra jest ufundowana już z kilkoma stretch golami, chyba nawet przekroczyli 200%, no ale wciąż można dołożyć swoją cegiełkę i za kilka miesięcy otrzymać egzemplarz polskiego wydania. Cena wydaje się być całkiem przyzwoita, około 150 zł, no chyba, że ktoś wspierał niewydane ostatecznie niestety w imię Odyna właśnie od Baldara. Tak jak my, na przykład? No, tak jak my, niestety. Wtedy jest taniej taka nagroda pocieszenia dla tych odnowców e, niedoszłych, to chyba 130 zł. A my za ile kupiliśmy angielską wersję? Z tego co pamiętam to było jakieś, nie wiem, 160, 150, 160 zł już po rabatach, więc z takiej perspektywy może ta akcja na wspieram to nie wygląda na pierwszy rzut oka na jakąś taką mega okazję. No ale jeżeli wziąć pod uwagę te stretchgole, czyli dodatkowe budynki, które normalnie trzeba było sobie dokupić, to jednak to co proponuje polski wydawca to chyba jest sensowna cena. Plus nie jest powiedziane, że cena później nie będzie trochę wyższa, czy... No tak, to znaczy sugerowana cena detaliczna jest w okolicach 200 zł, tak jak chodzi mhm. angielska, no więc, więc to faktycznie można już teraz się zaopatrzyć troszkę taniej. Oczywiście największą wartością dodaną tutaj jest polska instrukcja i teksty na planszach i kafelkach, chociaż o tym jak duże faktycznie to ma znaczenie dla rozgrywki porozmawiamy sobie gdzieś pod koniec audycji. Zacznijmy jak zwykle od tego, o czym właściwie jest ta gra. No więc... Orlią jest o zarządzaniu z pulą pracowników, tak aby zdobywać różne dobra, zyskiwać wpływy wśród mieszczan i rozbudowywać sieć kupiecką, zwiedzać świat i w ogóle... Zwiedzać świat, tak? Okolice Orleanu. Nie powiesz, że brzmi trochę jak ta gra, o której wcześniej rozmawialiśmy kilka odcinków temu, o, czyli. jest. Tak, Trojez, Trua. Trojez czy Trua? No to, to do tego ustaliliśmy, można... no, że trzymamy się tak, Trojez. Dobrze, niech będzie Trojez. Um, nie, no zdecydowanie jest, jest bardzo zbliżona. Tym bardziej, że to też średniowieczna Francja. No i też taki eurosucharek, gdzie liczą się punkty zwycięstwa, punkty zwycięstwa i wszystko prowadzi do zwycięstwa. I A w... przynajmniej do punktów zwycięstwa. Tak, dokładnie. <laughs> no i ogólnie rzecz biorąc mamy, mamy jakiś tam temat, który jest przyczepiony, aczkolwiek nie, nie wpływa on na rozgrywkę jakoś strasznie mocno. I tak jak w truła, te nazwy pól, akcji, ich efekty i to jakimi typami pracowników się je aktywuje, tematycznie jest całkiem sensowne, ale gdzieś obok. No w zasadzie tak, chociaż trafiają się też takie ciekawostki w Orlią, jak chociażby Kreutersgarten, czyli zielarnia, która nagle sprawia, że nasz nawigator bez problemu zastępuje chłopa, handlarza, a nawet rzemieślnika. Ziele doda ci dużo yy, siły do pracy, tak jak na przykład mięta, nie wiem, Melisa cię uspokoi, żebyś mógł pertraktować na spokojnie i w chłodny sposób oceniać sytuację, a jakiś tam powiedzmy rumianek sprawia, że wymyślasz nowe narzędzia i usprawnienia. Także to wszystko ma sens. Serio? Make sense. serio? <laughs> no, oczywiście. M mięta, rumianek i Melisa. No, Okej, okay, no prawda jest taka, że z powodzeniem Olio mogłoby zostać osadzone we współczesności, w jakichś klimatach sci-fi albo nawet post-apo i z dokładnie tą samą mechaniką, tylko zmienionymi grafikami i nazwami pól akcji też by działało. No tutaj się trochę czepiasz, bo to można powiedzieć naprawdę o wielu grach. No dobrze, czepiam się, ale to może po prostu świadczy o tym, że Lyon jest przykładem takiego klasycznego euro. Temat może iść jedną drogą, mechanika drugą, a my i tak będziemy w to grali. Natomiast ten taki dobór tematu, czyli średniowieczna Francja, wydaje mi się być trochę neutralny i jego chyba podstawowym zadaniem jest nie odstraszanie potencjalnych nabywców. Prawda, mnie nie odstrasza, a nawet mi się podoba. Trochę bardziej niż jakiś sci-fi, OK, no to teraz do mechaniki, która była w roku wydania Orlion, czyli 2014, całkiem innowacyjna, mimo że opiera się na znanym z wielu gier mechanizmie budowania talii, tylko że ponieważ w Orlion zamiast kart mamy... Żetony, to nie zarządzamy talią, tylko pulą tych żetonów, a żetony trzymamy sobie w takim materiałowym woreczku. No i tak z deck buildingu zrobił nam się nagle back building, czyli zbudowanie talii, budowanie woreczka. Tak, i to jest coś, co naprawdę działa w Orleans, tak mi się wydaje. Trochę też wyróżnia tą grę na tle innych, bo tak jak powiedziałeś, koncepcja jakby budowania puli czegoś, no nie jest zbyt innowacyjna, ale... W Dominionie zbieramy karty, w Roll for the Galaxy mamy kości, a, a, a takiego woreczka z ludkami, gdzie wkładasz rękę i o, kogo dzisiaj wybierzemy naszą bożą ręką do pracy, to jest dosyć ciekawe. Moim zdaniem całkiem udane. Tak, może szybko o tym, jak wygląda taka pojedyncza runda w Orlią Najpierw dobieramy sobie losowe wydarzenie, które albo nam jakoś pomoże, albo zaszkodzi. Przy czym no, to nie są jakieś takie epickie rzeczy. To zazwyczaj sprowadza się, nie wiem, albo do odrzucenia, że to no dóbr, albo straty, czy zysku kilku monet na koniec rundy. Ale no, to nie jest coś, co wywraca rozgrywkę do góry nogami. Potem każdy z graczy wyciąga ze swojego własnego woreczka kilka żetonów pracowników i to ile tych żetonów przysługuje do wyciągnięcia zależy od tego jak bardzo ten gracz konkretny posunął się do przodu na jednym z torów na planszy głównej. No i potem następuje taki moment kiedy gracze symultanicznie przydzielają dobrane żetony do poszczególnych pól akcji na swoich planszach. Oczywiście różne akcje wymagają różnych kombinacji żetonów i to jest właśnie cel tego całego budowania naszej puli pracowników czy puli żetonów i odpowiedniego zarządzania nią. I kiedy wreszcie wszyscy już uporają się z tym planowaniem, to w kolejności ruchów każdy aktywuje po jednej akcji. Na każdej z plansz graczy akcje są te same. Jest pięć akcji, po których aktywacji dostajemy... Kolejny żeton pracownika, tych typów jest kilka, są trzy akcje, które pozwalają kontrolować poczynania naszego kupca na planszy głównej, czyli to jest to zwiedzanie, o którym mówiłaś. Jedna akcja pozwoli nam na bezpośrednie przesuwanie się na torze takiego rozwoju naukowego, który potem na samym końcu gry ma w zasadzie kluczowe znaczenie przy punktacji. No i jest jeszcze jedna akcja, która daje nam możliwość pozbywania się żetonów z naszej fuli w zamian za jakiś tam natychmiastowy bonus pieniężny, czy znów właśnie naukowy ale też daje potem na końcu szansę zdobycia wpływów wśród mieszczan, co również będzie miało znaczenie dla tej ostatecznej punktacji. Więc znów tak jak w klasycznych powiedzmy deckbuilderach mamy po pierwsze możliwość rozbudowy puli naszego czegoś, co zbieramy, czyli czy to były karty, czy tak jak tutaj żetony. Po drugie, możemy aktywować akcje na różne sposoby właśnie korzystając z tej, naszej, z tej naszej puli zebranej i zarządzanej. No i po trzecie, możemy pozbywać się tych niepotrzebnych zasobów, czyli możemy jakoś odświeżać tą naszą pulę, czy tak jak w deckbuilderach odświeżaliśmy swoją talię. I to, co jest istotne, to przy zdobywaniu każdego kolejnego żetonu danego typu, mamy możliwość zdobycia dodatkowych bonusów, czyli na przykład jeśli chcę mieć dodatkowego chłopa, to dodatkowo dostanę jakieś dobro, tak? Coś do jedzenia albo jakiś materiał w końcowej fazie gry. Dobierając rzemieślnika będziemy mieli usprawnienie, które można wykorzystać później do dowolnej akcji. Nie wiem, mamy tam jeszcze jakieś budynki? Tak, można dostawić dodatkowe budynki jakby tylko dla siebie, zyskać pieniądze, jakieś tam zwiększyć liczbę żetonów, żeby więcej wyciągać No i to jest ważne, to jest bardzo ważne, tak. żeby w miarę postępu tak. jakby powiększać tą swoją dostępną rękę w danej rundzie. No i też można zdobyć jakieś tam punkty wiedzy przydatne na końcu gry, jeżeli pójdziemy w uniwersytet. Dokładnie. No i trzeba jeszcze pamiętać o tym, że liczba żetonów danego typu jest ograniczona, więc też trzeba reagować na to, co się dzieje na plaż nie można jakoś tam realizować tylko i wyłącznie swojego zamierzonego zamierzonej strategii tylko trzeba patrzeć, czy, czy przypadkiem naukowcy nagle nie poszli gdzieś do innych graczy, żebyśmy nie zostali na lodzie No tak, tym bardziej, że jak na konkretnym typie żetonów oprzemy naszą strategię, a okaże się, że wszyscy inni gracze nam tą pulę wyczyścili skutecznie, to nagle nasza strategia może zupełnie lec w gruzach. Dokładnie. No i też trzeba pamiętać o tym, że to jest troszeczkę inaczej niż w Dominionie, tak? Że zawsze będziemy mieli jakąś kartę, że zawsze ją wyciągniemy. Tutaj jest możliwość, że mając jednego ludka danego typu, możemy przez całą grę na niego nie trafić. W takim skrajnym, ekstremalnym przypadku. Tak, w szczególności jak on się gdzieś tam zawinie w rogu w woreczka <śmiech> i tak szukasz, szukasz, szukasz, <śmiech> ale ale nie daje się go znaleźć. No właśnie, tutaj doszliśmy do istotnej różnicy właśnie między backbuildingiem w Olią, a deckbuildingiem, na przykład w Dominionie, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak discard, czyli ten stos zużytych żetonów. Natychmiast po aktywowaniu akcji wszystkie żetony użyte do tego celu wracają do woreczka. No i tak jak powiedziałaś, może zdarzyć się, że przy dużej liczbie żetonów w puli będzie nam trudno wyciągnąć konkretny jeden, szczególnie jeżeli właśnie będziemy mieli tylko jeden egzemplarz konkretnego typu albo ich będzie stosunkowo niewiele dlatego też trzeba naprawdę rozsądnie dodawać i usuwać żetony z woreczka do tego dochodzi jeszcze ta ograniczona dostępność poszczególnych typów i szczególnie pod koniec rozgrywki jest miejsce na takie mocne kombinowanie tą zawartością puli, żeby jednak cały czas wyciągać te najlepsze dla nas żetony ważne jest też to, że liczba rund w Orlinion jest z góry określona, jest ich zawsze 18 dokładnie tyle ile tych żetonów wydarzeń, które mimo, że w każdej rozgrywce no, są takie same tak? ich tam nie wiem jest 6 typów po 3 egzemplarze każdego wydarzenia i jedyne, co się zmienia, no to kolejność, w jakiej one będą wychodzić. Przy czym, tak jak mówiłem, no te wydarzenia nie wprowadzają jakiegoś wielkiego chaosu i tak naprawdę, no, w niewielkim stopniu wpływają na charakter rozgrywki. No i te 18 rund może tutaj zabrzmieć dla kogoś jak spora liczba, ale tak naprawdę wcale nie zajmuje to jakoś dużo czasu. Mogłabym nawet powiedzieć, że zajmuje bardzo mało czasu. Bo na pudełku jest 90 minut, a my spokojnie wyrabiamy się w niecałą godzinę. W dwie, dwie, osoby. Osoby, w dwie osoby. Dokładnie, więc te 90 jest minut tak jest jak najbardziej w zasięgu, nawet przy rozgrywce czteroosobowej, czyli tak jak mamy nominalnie na pudełku, trzeba pamiętać o tym, że można sobie dokupić zestaw dla piątego gracza, przy czym my nigdy nie graliśmy w pięć osób, bo tu wydaje mi się, że już może być, ciężko. może być ciężko, w sensie to wciąż może udać się zmieścić w 90 minut, chociaż ja nie jestem pewien, czy potem tam się nie zaczyna w którymś miejscu ta rozgrywka troszkę rozjeżdżać, no ale no nie wiem, po coś został ten wariant dla pięciu osób udostępniony, więc może się da. Tak jak powiedziałaś, 90 minut do zrobienia w dwie osoby to jest Poniżej godziny, naprawdę poniżej godziny. I gra jest naprawdę bardzo, bardzo wartka. Przez to, że na początku, no nie wiem, do tej dziewiątej rundy może, do połowy gry, to de facto realizujemy jakąś tam zamierzoną swoją strategię. Tak, dopiero... Jakich lutków chcemy mieć później w... W swoim woreczku. Tak, tak naprawdę dopiero w końcówce orlią trochę zwalnia. Gracze dobierają więcej żetonów na rękę, mają dodatkowe budynki, zaczyna się naprawdę takie kombinowanie, co lepiej zrobić. No i tutaj. Dochodzimy do jednej takiej rzeczy, która woli ją nie za bardzo mi się podoba, szczególnie przy rozgrywkach tych czteroosobowych, a czasem nawet kiedy gramy we trójkę. Chodzi o fazę planowania, czyli tak jak mówiłem, tego momentu, kiedy wszyscy gracze przydzielają symultanicznie pracowników dobranych na rękę do aktywowania różnych akcji. No i może zdarzyć się tak, właśnie szczególnie w tej drugiej części gry, czy, czy nawet bliżej końca, że akcje jednych graczy będą miały istotny wpływ na możliwości aktywacji konkretnych rzeczy przez innych graczy, w szczególności... No już, już zaczynamy patrzeć, co robią inni, żeby no się kontrolować, żeby nam coś nie, nie sprzątnęli przed nosa. Tak, no i w szczególności może zdarzyć się tak, że akcja, którą tuż przed nami wykona inny gracz, sprawi, że ta, którą my sobie zaplanowaliśmy w ogóle nie będzie miała sensu, bo na przykład ostatni żeton, na który my się nastawialiśmy, już został dobrany i tak naprawdę zostaliśmy z pustą akcją. No i teraz to, czego mi brakuje, to jest zasłonka. Szczególnie w tej ostatniej części gry, czy nie jedna zasłonka, tylko zasłonki dla graczy. Żeby nie było takiego patrzenia i zastanawiania się, co robi on, to może ja zrobię coś innego. W sensie chodzi ci głównie o, o czas, tak? Że tak, chodzi mi o czas. Tak. Że to się często no. robi takie przepychanie, że gdzieś podejrzew, ok ktoś pójdzie tutaj, to ja się wycofam. Wtedy inny gracz widzi, że o nie, no to on nie będzie mógł jednak zrobić tego, zrobić co innego i to jest takie, oj. No tak, ale to, jest, to jest taki eurosucharek, tak jak wspominali na początku, pełna optymalizacja, więc tutaj bierzesz pod uwagę wszystkie dostępne aspekty. Tak, tylko, że właśnie można wpaść w takie błędne koło, gdzie ja zmieniam, to wezmę co innego i ta druga osoba zaczyna optymalizować, trzecia się dołączy, czwarta i tak jak mówię, w rozgrywce dwuosobowej, okej, okay, nie ma problemu, jest tyle rzeczy do wybrania, że można się gdzieś tam spokojnie wymanewrować. Przy trzech osobach Końcówka gry już zaczyna troszkę się właśnie pod tym względem komplikować, a przy czterech osobach no to jest cały czas ogarnianie. Ten zrobi to, ten zrobi to, ten zrobi to. Jest niby w zasadach podane rozwiązanie, że zamiast planować to symultanicznie, to każdy robi to po kolei. Przy czym ta końcówka gry już jest naprawdę, tak jak powiedziałaś, ciężką optymalizacją, co też strasznie będzie zamulać. To, to prawda, ale z drugiej strony ile razy nam się zdarzyło, że na przykład planując jakąś akcję, robiąc, robiąc optymalizację, nagle się okazuje, że nie wykonujemy tej akcji podstawowej, pierwszej, tylko dlatego, że zamyśliliśmy się i przeskoczyliśmy do następnej, a nasz przeciwnik wykorzystał to, więc to takie jest... To prawda, no ale są takie akcje, przyznasz, które na pewno zostaną wykonane w pierwszej kolejności. Jeżeli, nie wiem, jest jakiś obszar sporny między graczami, powiedzmy ten właśnie wspomniany wcześniej ostatni żeton, czy możliwość zdobycia tego znacznika mieszczan, który potem szalenie potrafi zmienić sytuację, nie wiem, postawienie gildii kupieckiej, bo o tym może za chwilę, ale w każdym mieście może stać tylko jeden domek, więc tam też się zaczyna przepychanie. Więc tutaj informacja o tym, że ktoś coś zaplanował, już może mocno determinować to, co my chcemy zrobić. No to na pewno. To szczególnie dotyczy właśnie ruchu kupców po planszy, budowania gildii. To są te dwie. I trzecia akcja może wrzucanie ludków do... Ratusza. Do ratusza. Zgadza się. To są te trzy takie, które rzeczywiście mogą namieszać, jeśli ktoś tam Yy, sprzątnie akcji sprzed nosa. Tutaj ten element optymalizacyjny na pewno, na pewno jest mocny i, i mocno widoczny w rozgrywce, czy w drugiej części rozgrywki, gdzieś tam bliżej końca, gdzie już naprawdę zaczyna się ten wyścig po punkty na całego. Natomiast wydaje mi się, że zasłonki trochę by to przyspieszyły, że jednak byśmy tak mocno nie patrzyli na to, co będą robić inni i, i to tutaj ten element może by troszkę został usprawniony. Zawsze e... możesz sobie zrobić zasłonki, nikt ci nie zabrania. <głos> no nie wiem, no ktoś mógłby powiedzieć, że a w zasadach nie ma, że są zasłonki, więc czemu grać z za jakąś zasłonką? Z taką zależy, firanką zależy będę przed sobą. z grasz, tak? No tak. Ja na pewno bym ci wypomniała, bo wtedy bym nie mogła optymalizować. Okej, okay, teraz może przejdźmy do tego elementu, o którym w sumie nie powiedzieliśmy zbyt dokładnie, czyli tych trzech akcji na planszach, które pozwalają na kontrolę poczynań naszego kupca, który sobie jeździ po okolicy Orlią. To jest taki element, który na początku, jak się siada do Orlią, wygląda na taki dołożony trochę sztucznie w stosunku do reszty gry, ale ostatecznie e, zaczyna się w pewnym momencie tak ładnie wkomponowywać w całość i moim zdaniem też balansuje rozgrywkę. Nasz kupiec jeździ sobie e, od miasta do miasta. Lub pływa łodzią, tak. tak, Tak, jeżeli jest rzeka, połączenie takie wodne. No a właśnie podróżując między miasteczkami, po drodze zbiera żetony dóbr, które na koniec gry przeliczają się po prostu na punkty zwycięstwa. Tak jak w Eurosucharach no takie punkty, punkty, punkty, punkty na każdym kroku można by powiedzieć szczególnie jak sobie jeździć oprócz tego poruszania się i zdobywania dóbr kupiec może zakładać gildie w miastach przy czym w każdym mieście oprócz Orlią z którego zaczynamy może znaleźć się tylko jeden domek, jedna gildia na, na miasteczko więc tutaj trzeba uważać kiedy się ruszamy i kiedy gildie stawiamy, żeby nam ktoś tego nie sprzątnął z przed nosa. Tak, i tutaj wbrew pozorom, gildie nie umożliwiają nam handlu czymkolwiek, tylko dają nam punkty na koniec. Tadan. <gry> Zgadza się. No i tutaj też się można z innymi trochę poprzez. Pychać, tak jak powiedziałem, przy czterech graczach będzie ciasno, w każdym miasteczku może być tylko jeden domek, te dobra zdobywane przy podróżowaniu z punktu do punktu nie uzupełniają się, więc jeśli gramy naprawdę w tym maksymalnym składzie, no to robi się dosyć ciasno w pewnym momencie. I w sumie to jest taka rzecz, która zmienia charakter gry w zależności od tego, ile osób siada do stołu, bo jeszcze o ile ta liczba żetonów dóbr przy drogach rośnie wraz z liczbą graczy, no to już sama liczba miast, gdzie możemy budować gildie jest taka sama, niezależnie czy gramy w dwie, trzy czy w cztery osoby. A właśnie to, ile gildii uda nam się postawić, będzie miało spory wpływ na końcową punktację. No i to też powoduje, że jak gramy w cztery osoby, to tak całościowo ta rozgrywka będzie wyglądać zupełnie inaczej niż jak gramy we dwójkę, bo te akcenty w rozgrywce na punktowanie w poszczególnych obszarach będą trochę inaczej rozłożone i będziemy się skupiać na innych rzeczach. No i też podobnie jest z ratuszem, czyli miejscem, gdzie przenosimy żetony, których nie chcemy lub chcemy je odrobinę zredukować w naszym woreczku. No, także w grze czteroosobowej tych żetonów do ratusza trafi już naprawdę sporo, bo większa liczba graczy będzie je tam wrzucać i dlatego łatwiej będzie wymanewrować innych w walce o wpływ wśród mieszczan niż w przypadku gry dla dwóch osób. Jak no tak. gramy we dwoje, to zdarza się oczywiście, że kolekcjonujemy wszystkie... Yy, wszystkich ludków z, z, z danego z, pola. Z danego, tak, z danego pola. Natomiast jest to bardzo rzadko spotykane. No tak, no i teraz jakby z jednej strony mamy to, że liczba żetonów w rozgrywce dwu-, trzy- i czteroosobowej tych żetonów pracowników w pulach się zmienia, rośnie, im więcej osób siedzi przy stole, tak samo jest z tymi dobrami przy drogach czy przy rzekach, no a z drugiej strony są te dwa elementy, których nie przybywa, czyli nie przybywa no, miejsc prawda. na budowanie domków mhm. i nie przybywa miejsca w ratuszu, więc przy dwóch osobach łatwo buduje się te gildie czy punkty handlowe. I zbiera różne tam towary, a w przypadku większej ilości graczy jeździ się za darmo, tak? Bo się nie zdobywa, bo już ktoś przejechał, tak, wybudował dokładnie. gildie, gdzieś tam trzeba się dalej udać, ale z drugiej strony właśnie jest ten aspekt wrzucania mieszczan za jakieś tam dobra. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, w Orleans liczą się tak naprawdę tylko te punkty na koniec i może teraz kilka słów o tej końcowej punktacji. Na koniec punkty zdobędziemy za zebrane dobra, po prostu przeliczając to według jakiejś tam tabelki. Pieniądze przeliczą się chyba jeden do jednego. No a jest jeszcze jeden element i on jest taki dosyć mocno wywracający tą punktację czasem do góry nogami. Bo zbieramy właśnie za różne osiągnięcia, za pracę w ratuszu czy za osiągnięcie jako pierwsi konkretnych miejsc na torach rozwoju, zbieramy znaczniki mieszczan i one same w sobie nic nie robią, ale liczą się właśnie na koniec. I chodzi o to, że tym ostatnim elementem punktacji jest sumowanie liczby postawionych gildii i żetonów mieszczan, które udało nam się zebrać. nawias. W nawias, tak? I to potem mnożymy przez poziom rozwoju naukowego, który udało nam się osiągnąć. No więc teraz jak, nie wiem, zbudowaliśmy dwa domki i zebraliśmy trzech mieszczan, to mamy dwa plus 3 to jest 5 i powiedzmy mamy poziom rozwoju 4, więc mamy 20 punktów. I tutaj ten mnożnik, właśnie to, że my nie tylko sumujemy te rzeczy, które zebraliśmy, ale jeszcze je mnożymy przez coś... Tu trzeba bardzo uważać, bo na przykład co z tego, że postawimy dziewięć domków na planszy, ale zostaniemy z poziomem rozwoju tylko na dwójce? Bo Mamy 18 punktów. Tak, bo ktoś nam sprzątnie już, rzet tony... kto tam jest kapłani? Y Uniwersytet, tak? Tak, to są uczeni. Uczeni. Dokładnie I nie będziemy w stanie już dalej iść, a ktoś inny postawi tylko 4 domki, ale właśnie wejdzie na ten najwyższy poziom rozwoju naukowego, czyli szósty no i już na tym polu zdobędzie 24 punkty, więc już z nami wygrywa 18-24, to się wydaje niewiele, ale no tak jak mówię, jeżeli ktoś nam mocno odskoczy z tym poziomem rozwoju i ten mnożnik jest naprawdę duży, to względnie niewielkim kosztem jest w stanie wygrać z nami w tym aspekcie punktacji. I zobacz, że to się super trzyma y, tematyki. W sensie jest, jest super klimatyczne ze względu na to, że nie wiem, jak będziesz szedł w rycerzy i w wojsko i w podróże, tak jak y, y, y, chodzenie właśnie tymi kupcami, to w pewnym momencie osiągniesz taki poziom, że okej, okay, masz dużo dóbr, masz dużo gildii, ale nie uczysz głóki. się tak, tak tak nie rozwijasz się i to jest tutaj Pouczające co najmniej Pouczające. <głos> tak to, to oczywiście nie oznacza że woli ją jest narzucona jedna konkretna strategia, żeby Nie, to żadnym, dobrze grać. W żadnym wypadku. Jedyne co, to trzeba uważnie obserwować tego, jak dobrze nasi przeciwnicy radzą sobie w tym aspekcie mnożnikowym, bo on faktycznie, jak zostanie gdzieś zaniedbany, to potem możemy się mocno zdziwić a jednak no, w tej grze można się wyspecjalizować można grać od początku tylko na zbieranie dóbr i w ogóle mm, nie zastanawiać się nad innymi aspektami tylko to trzeba od początku mieć dokładnie tego świadomość konsekwentnie to realizować i gdzieś w pewnym momencie nie pomyśleć a no dobra to zostawię to dobra zacznę robić coś innego bo w tym momencie jeżeli to będzie gdzieś już druga połowa rozgrywki czy nawet nie wiem za trzema czwartymi to już jest najprawdopodobniej za późno. Dlatego trzeba patrzeć, co się dzieje dookoła. No to dobrze. To skoro już tak z grubsza ogarnęliśmy mechanikę i punktację, to teraz porozmawiajmy o tym, co takiego w Orlion jest naprawdę dobre i co może faktycznie się spodobać, jak się wejdzie w tą grę. No mi ta gra podoba się przede wszystkim dlatego, że można sobie pokombinować z tą naszą pulą pracowników. No i że sama rozgrywka nie przytłacza poziomem skomplikowania, że to wszystko jest jakieś takie łatwe do ogarnięcia, bo w zasadzie wszystko, co możesz zrobić, widzisz przed sobą na planszy i nie interesują cię jakieś napisy, nie wiem, Kreuter Garten. No oczywiście, jak chcesz, to możesz sobie przeczytać, ale de facto... Ale jest już obrazek, więc Jest, nie jest obrazek, więc widać, co się na nim dzieje. No więc, no więc to jest takie najfajniejsze. Poza tym bardzo mi się ta gra podoba graficznie. Jest kolorowa, przyjemna i taka taka sympatyczna, taka ciepła, <głos> zachęcająca do grania, bo no nie wiem, wydaje mi się, że na przykład Trojes e, jest tematycznie może nawet trochę bardziej pasujący do średniowiecza, że te rycinki są takie e, średniowieczne, średniowieczne, ale z drugiej strony Orlią cieszy oko i to jest, e, to jest na duży plus. Okej, okay, a jak już znowu wspomnieliśmy o Trojes to jakbyś musiała wybrać między Orlią, a właśnie jest to na co wypadły. No bo tak jak mówiliśmy, obie są grami euro, obie osadzone są w średniowiecznej Francji, w obu mamy jakieś tam miasto, w którym e, zarządzamy siłę roboczą, więc można powiedzieć, że no w sumie jest podobnie. podobnie. ale jest inaczej? To ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że Orlią jest takie łatwiejsze do wprowadzania nowych graczy że Tro jest, jest takie bardziej skomplikowane i te y, ryciny nie, nie zawsze są y, jednoznaczne. Czasami powodują dużo jakichś tam nieścisłości w Troa. A dwa, że to są trochę jednak inne mechanicznie gry. Tutaj jednak wyciągamy jakieś tam Mamy swój zasób ludków do pracy, wyciągamy je z woreczka i to jest już w sumie interesujące, kogo tam dzisiaj wylosujemy. No tak, a w jest mamy pulę kości, przy czym ona się raz, że się zmienia niezależnie od nas, czasami, bo ktoś nam po prostu może podebrać te kości. To prawda, nie ma tej negatywnej interakcji. Porlią. Tak. Mhm. Przez to jest taka sympatyczniejsza, właśnie to mówię, do wprowadzania nowych graczy. Tak, jeżeli ktoś ma akurat nastrój na turlanie kośćmi i taką dużą, negatywną interakcję, no to zdecydowanie troje jest. A tak, żeby sobie spokojniej czy przyjemniej pograć, to, to Orlią chyba. Tak. Chociaż no, wciąż no, to jest naprawdę zaawansowana gra, taka, że jest miejsce na. Jest dużo, na jest dużo akcji jest dużo kombinowania na pewno nie jest to gra dla początkującego tak gracza w sensie osoby która nigdy wcześniej nie grała w żadną planszówkę bo po prostu może się pogubić ale Orlią jest dużo łatwiejsze do zrozumienia jednak gra się szybciej to jest też duży plus. No tak, gra się szybciej, ale trochę dłużej schodzi chyba z przygotowaniem, no bo trzeba tam sobie poukładać te żetoniki w stosy, wszystko no, dokładnie. Chyba, ale to nie ja akurat rozkładam, więc mnie to nie interesuje. <laughs> Okej, okay, faktycznie. Ja w Orlion bardzo lubię właśnie ten element backbuildingowy, z tego względu, że trochę już przejadły mi się karcianki i deckbuildingi. I to głównie z tego względu, że zazwyczaj to jest tak, że karta sobie, a temat sobie. A tutaj to, że wyciągam z woreczka żetony, które w zasadzie same z siebie nic nie robią. I dopiero jak położę je na planszy na konkretnych akcjach, to mogę z nich zrobić jakiś użytek. I to jest taka warstwa przejściowa, coś takiego co mi się e, podoba, że między samym żetonem, a jego wykorzystaniem nie ma takiego bezpośredniego połączenia, że ten sam żeton w sobie no, nie ma przypisanej żadnej akcji do siebie i mogę z nim zrobić e, cokolwiek mi się podoba. I to jest coś, czego nie ma na przykład w Dominionie. Tam mam kartę, która ma konkretne zastosowanie i jeżeli słabo mi podejdzie w danej kolejce ręka, no to ten no, ruch może być... E, w zasadzie stracony. W Ornią, zawsze mogę coś zrobić, że tony zostaną na planszy, jeżeli ich nie wykorzystam, więc mogę sobie też tak przeczekać, powiedzmy, jedną rundę i przygotować kolejną. To też w niektórych deckbilderach się zdarza, tak, takie właśnie polepszanie ręki, to zgoda, ale no właśnie, jakoś tak te żetony bardziej do mnie przemawiają. Jeszcze odnosząc się do tego, co mówiłaś o tłumaczeniu nowym graczom, faktycznie w Oliją jest e, prościej, łatwiej jest wytłumaczyć tę grę e, nowej osobie niż trua, chociaż to też jest taki czasem problem, że jest sporo rzeczy na planszy do ogarnięcia, tutaj jest twoja plansza, tu jest plansza główna, tutaj się ruszasz, tutaj jest ratusz. No tak, tutaj są żetony, a tu chodzi kupiec, a tu jeszcze wrzucamy naszych pracowników do ratusza, bo już ich nie chcemy i w ogóle to przy punktacji liczy się to plus to plus mnożymy jeszcze to wszystko razem więc jest taki galimatias, ale taki przyjemny galimatias, w tak, się ale... to ogarnięcie jak ktoś słucha to idzie się połapać. Tak, tak tylko jest jeszcze jedna rzecz, którą czasem trudno sobie wbić do głowy a to jest to, że za pieniądze w olią nie da się nic kupić. One służą tylko i wyłącznie do przeliczenia na końcu na punkty i ewentualnie opłacania jakichś podatków, które pojawiają się właśnie jako wydarzenia na początku kilku rund. No, to chyba jest jedna, jedna jedyna gra, gdzie za pieniądze nic się nie da zrobić, nic się nie da kupić. No, możliwe. Chociaż nie, jest jeszcze Fortune and Glory. I tam jest tak, że wygrywasz pieniędzmi, a zakupy mhm. robisz sławą. Także tak, chociaż prawda. mogłoby się wydawać na odwrót, że to sława będzie przeliczona na punkty zwycięstwa. Nie, a wychodzisz i oni od razu biorą Tak, <grym> Tam chodzi o to, że ty nie kupujesz ludzi, tylko że tak. swoją charyzmą ich przyciągasz. A pieniądze to jest coś, co. A może to jest kwestia reklamy, nie? No może. Ale no zatem Orléans nie jest jedyną grą, która gardzi <grym> pieniędzmi jako środkiem nabywczym. A to jest bardzo fajne, mi się to podoba. No tak czy inaczej. Zgadzam się z tym, że w porównaniu z trua, czy Troyes Orlion jest szybsze i to chyba dlatego, że praktycznie nie mamy tam tej bezpośredniej interakcji, tak jak było z podbieraniem kości w Trojes. Tutaj możemy tylko patrzeć, co robią inni. Większość gry odbywa się jednak na tej naszej planszy, bo to tutaj aktywujemy odpowiednie akcje i to jest w zasadzie istota tej rozgrywki. Dla mnie wybór między tymi grami tak jakbym miał wybrać jedną jest naprawdę ciężki do tro jest e, faktycznie przekonuje mnie to że za każdym razem na przykład mamy e, inne karty akcji które wszyscy będą aktywować i to e, wymusza inne style grania z drugiej strony odnią jakby premiuje takie pracowanie nad sobą i poprawianie swoich strategii pozwala na to w takim środowisku, gdzie zmieniają się tylko gracze. Cała reszta gry jest w zasadzie taka sama. Można sobie tam ewentualnie dokupić inne budynki, no ale wciąż jakby te podstawowe akcje zawsze, zawsze będą takie same, więc można stabilniej jakby wynajdywać swoje błędy w poprzednich rozgrywkach. Stabilniej, ale też z jakimś tam czynnikiem losowym, tak. No, jak najbardziej, oczywiście. Także do Orlią bardziej przekonuje mnie też chyba to, że nie mam takiego poczucia, że nie zdążyłem zrobić większości rzeczy, które bym chciał, a to było wrażenie nagminne wręcz przy rozgrywkach w Trua. Takie poczucie, że, a jeszcze tutaj, że jeszcze ten coś, jeszcze jedna akcja, której mi zabrakło. Mówię, w Orlino tego nie mam. Zawsze czuję, że okej. Okay, Mo można by jeszcze grać dalej, natomiast do tego momentu, do którego dotarliśmy w 18 rundach jestem zadowolony. No chyba masz rację, aczkolwiek ja i w jednej i w drugiej mam takie poczucie, że trochę mi tego czasu brakuje, ale to tylko dlatego, że wkręcam się w grę i po prostu... Jak już się wkręcę, to mogłabym w nią grać i grać i grać i by mi wcale nie przeszkadzało, jakby te 18 rund to było nie 18, tylko 36. I, i, i też by nie było wcale... A ten tak, woreczek chociaż... byłby wtedy taki ciężki. Tak. Poza tym w ornią wydaje mi się, że szybciej się to wszystko kręci od samego początku i jest możliwość robienia wielu rzeczy w ramach jednej rundy dużo wcześniej w porównaniu z Troje. Z tym bardziej, że w Troje jest jednak ograniczona ta kwestia wprowadzania lutków, tak? Że tam materialnie pieniądze mają znaczenie i tam musisz opłacać, więc tych lutków nie wprowadzisz nie wiadomo ile, a w Orléans jednak możesz co rundę sobie robić akcję wprowadzania nowych lutków, dzięki czemu rzeczywiście po trzech czy czterech rundach wyciągasz już naprawdę ładną garskę. Ludków. No dobrze, to już teraz tak zamykając trochę ten odcinek. Zależność językowa i to, czy lepiej kupić edycję polską teraz na wspieram to, czy może brać tą angielsko-niemiecką, do której jest już w tej chwili jeden duży dodatek, a kolejny pojawi się dosłownie za kilka tygodni, chyba na Essen jest planowany. Jak, jak to widzisz? Szczerze powiedziawszy dla mnie nie miałoby to większego znaczenia. Wydaje mi się, że akcja teraz na wspieram to, to jest dobry pomysł. Tak jak mówiliśmy wychodzi trochę taniej niż yy, yy, angielska wersja czyli te 200 zł versus tam 150 czy 160 yy, 130 przy tych... Yy, Odynowcach Odynowcach, więc to jest jeden aspekt plus dwa te bonusy wszystkie, które tam można jeszcze dostać to też jest takie ciekawe rozwiązanie więc ja bym była tutaj za polską jeśli ktoś nie ma tak cenowo Tak cenowo, ekonomicznie, a już według uznania, bo mi zupełnie nie przeszkadzają napisy po angielsku czy niemiecku. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jednak obracamy się w tych językach trochę sporo, czy... czy... Trochę sporo. <laughs> trochę sporo. Czy po prostu jest to naprawdę tak fajnie wyrysowana gra, że nie trzeba na, nawet patrzeć na, na napisy? Tak, w tym dodatku, który teraz jest dostępny, czyli e, Inwazja po polsku, ale nie, nie ma go po polsku, więc to jest Olią, nie wiem, Inwazją. Czy jakoś tam, Orleans Invasion. Bo powinniśmy się zacząć uczyć się, przynajmniej wymowy tych niektórych. <głos> chyba są. tak. Ale, ale tak jest zabawnie, chyba że tylko dla nas jest zabawnie, a ludzie się tam skręcają na. Czesław. Szczególnie językoznawcy. Tak. tak, jak Ola by nas posłuchała, o nie wiem, gra. Posłuchaj, już się ja, ja zmuszę, żeby, żeby posłuchała. Tak czy inaczej, właśnie w dodatku już są napisy na kartach i kafelkach, takie, które coś wnoszą. Więc tutaj ta zależność językowa już może być odczuwalna. Jeżeli ktoś nie lubi, czy gra z ludźmi, którzy nie znają języka, bo są, nie wiem, za młodzi czy za starzy czy no cokolwiek, po prostu mają z tym problem nie wiem, nie czują wtedy wejścia w grę dobrze, no to w dodatku już jest już jest ta zależność językowa większa i trzeba po prostu sobie poczytać wytłumaczenie tego co się dzieje na karcie a jeśli chodzi o polską instrukcję, bo to może być yy, duży plus dla wydania polskiego, to wydaje mi się, że jeśli będzie dobrze zrobiona, bez jakichś totalnych błędów i wpadek, to będzie dobry, dobre rozwiązanie. I to może zaważyć na tym, że kupimy grę w wersji polskiej. Tak, szczególnie, że tam są wytłumaczenia wszystkich budynków, które można sobie dokupować, więc... To na, pewno jest, to na pewno jest przydatne. Z, tym, z tą jakością tłumaczenia no to zawsze jest jakieś ryzyko przy grach tłumaczonych z obcego języka. Ale nie wiem, nie widzieliśmy, zobaczymy jak to mm, będzie. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ze strony Baldara w porządku. Trochę szkoda tylko, że ta instrukcja nie została jeszcze teraz udostępniona przed końcem kampanii. Pewnie głównie dlatego, że jest, jeszcze coś tam przy niej e, majstrują. Ale mam chociaż taką nadzieję, że przed wysłaniem jej do druku dadzą do wglądu komuś, kto ma doświadczenie z grą. No, tak jak e... ty, na przykład. <grych> tak. <grych> nie, nie. Tutaj nie chodzi o to, że teraz ja chcę wyciągnąć do, do wglądu tą instrukcję. Nie naprawdę, no, ale... na forum gier planszowych są ludzie naprawdę kompetentni. Chodzi mi tylko o to, żeby nie było takiej akcji jak z Impulsem od Chacha Games, gdzie wydawnictwo jak najbardziej stanęło na wysokości zadania i Musieli przedrukować sporą liczbę kart i to zrobili, więc super, tylko no można było tego uniknąć, bo ludzie w takim tempie byli w stanie zweryfikować to, że naprawdę czapki z głów. Więc tak jak mówię, dajcie to komuś, kto się zna, kto po prostu rozjedzie tą instrukcję na prawo i lewo i oceni, czy jest dobrze, czy nie. Paweł się zna na wielu instrukcjach. Tak, ja siebie absolutnie tutaj nie chcę reklamować. W olią gramy dużo, natomiast no, nie wiem nawet, czy chciałbym się podejmować aż tak odpowiedzialnej akcji. Natomiast wierzę, że gracze są w stanie to wystarczająco dobrze zbawić. Weryfikować. Jeszcze tak właśnie odnośnie tego, czy polska, czy angielska. No ja powiem tak, jeżeli ktoś nie ma problemu z mieszaniem dodatków ewentualnie, to okej, okay. można wziąć polską, dokupić sobie angielski dodatek, bo z dodatkami nie, wie, nie wiemy jak będzie. Baldar w komentarzach na no wspieram to napisał, że tak mają w planach. Przy czym te plany zawsze są weryfikowane potem przez sprzedaż podstawki. No, dokładnie. Nikt nie będzie wydawał dodatku tylko dlatego, żeby go wydać w momencie, kiedy to się nie będzie kalkulowało biznesowo. Ale w przypadku Orleon, ja nie wiem, nie byłabym tutaj taka skrajnie niechętna do mieszania Wersji językowej. No mówię, jedynie, jedynie to, to że, nie, w inwazji, że w inwazji uh -huh. są już teksty na kartach i komuś to może przeszkadzać. No, okay. Poza tym są osoby, którym przeszkadza po prostu to, że są różne wersje językowe pomieszane. Ja wiem, że tobie to przeszkadza, ale na przykład tak, dla mnie mi to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego jak już zacząłem kupować tą angielsko-niemiecką, to już będę szedł w tą angielsko-niemiecką. <laughs> Trudno. Tym bardziej, że te dodatki są naprawdę ciekawe. W inwazji jest. 5 albo 6 wariantów, w tej chwili nie pamiętam dokładnie, chyba 6. Są dwa dla tej gry takiej wieloosobowej, jest jeden dedykowany, taki pojedynkowy dla dwóch graczy, są aż trzy warianty solo, więc naprawdę warto jest się zaopatrzyć kiedyś w ten dodatek. I tak jak mówię, jeżeli komuś nie zależy na dodatkach albo nie ma problemu z ich mieszaniem, Polska edycja moim zdaniem jak najbardziej teraz do kupienia i można to na pewno polecić. W przeciwnym razie, jeśli nie chce się ryzykować, może lepiej zaczekać na jakieś konkretne informacje o dodatkach. No bo tak jak mówię, Baldar powiedział, że jest zainteresowany, czy ma gdzieś tam w planach ogólnych, ale no prawda jest taka, że na konkrety w tym momencie, kiedy jeszcze ta gra się w zasadzie nie zaczęła sprzedawać tak w szerokiej dystrybucji, jest nawet za wcześnie, żeby oczekiwać od wydawcy takich deklaracji, moim zdaniem. Tak sobie jeszcze teraz myślę, że jakby kierowanie się dodatkami to niekoniecznie jest dobre podejście, bo w przypadku Orléans wydaje mi się, że to jest gra na tyle złożona i na tyle ciekawa, że ta podstawka już sama w sobie zapewnia dużo fajnych rozgrywek. Tak, jak najbardziej. To Więc tak, jeżeli ktoś naprawdę nie dba o dodatki nawet, to jak najbardziej mówię Orlią w polskiej wersji warto kupić, bo w tej grze, w samym podstawowym pudełku jest mnóstwo dobrej zabawy i ta gra naprawdę na długo starczy, tym bardziej, że stretch gole, czyli te kilka dosłownie dodatkowych budynków, to i tak jest coś, co jeszcze przedłuża żywotność tej gry. Więc tutaj naprawdę zabawy jest na wiele, wiele, wiele e, partii. To nie jest tak, że bez dodatków ta gra jest jakaś słabsza. Ona sama w sobie jest rewelacyjna, z dodatkami jest po prostu jeszcze lepiej. Jeżeli ktoś kolekcjonuje gry, tak jak co po niektórzy, to, tak jak mówię, no, dochodzą jakieś takie preferencje. Kolekcja niekompletna to jest. No właśnie. Największy horror. No, to, dokładnie także na pewno warto się zainteresować jest jeszcze dosłownie kilka dni bardzo późno nagrywamy tą audycję ale jeżeli nie byliście przekonani to może teraz jakoś wam pomogliśmy zobaczymy to jakieś słowo zamknięcia z twojej strony? chyba nie dzisiaj nie, nie, nie ok, w sumie może dobrze może ktoś teraz jeszcze słuchał tej audycji dosłownie w ostatnich sekundach czy w ostatnich minutach przynajmniej kampanii I Tak i to. I teraz powinien już biec i, I nie klik, powinniśmy klik, gadać klik. tylko wspieram to klik i kupić polską edycję, no a my sobie tutaj tak rozmawiamy, dlatego kończymy to była audycja Gra Warta Świeczki mówili dla was Marzymy. i Paweł Kajakowie, dziękujemy za wasz czas za waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem